Na Agroshow Bednary, na stanowisku John Deera, zobaczyć mogliśmy przede wszystkim nową serię, nowy typ szereg sieczkarni samojezdnych, serię 9000. Jakie to konkretnie modele, czym się charakteryzują, w czym są większe, w czym są lepsze od poprzednich serii, na przykład znanej 8000, o tym z panem Daruszem Wilanowskim, regionalnym kierownikiem sprzedaży rozmawiam. Nowy model, nowa seria 9000 zastępuje model 8000 z szerokim kanałem do tej pory John Deere oferował na polskim rynku sieczkarnie 8000 z szerokim kanałem przepływ masy 850 mm i te sieczkarnie zostały w tym momencie zastąpione przez nowy model 9000 nowa seria 9000 to cztery modele 9600 9700, 9800 i 9900 i ten ostatni stoi obok nas. Tak. Ta, ta ostatnia, największa maszyna jest w tej chwili wystawiona w dniu dzisiejszym na targach AgroShow. Eee, największa maszyna to 990 koni. Eee, te 990 koni w tej maszynie jest możliwe dzięki obecności w tej maszynie silnika marki Liebherr. Eee, I to jedna z kluczowych cech, która odróżnia właśnie serię 8000 od eee, serii 9000. No właśnie, czemu Liebherr nie kum jest? Liebherr jest silnikiem który oferuje bardzo wysoki moment obrotowy przy bardzo niskim zakresie obrotów dzięki temu możemy pracować z bardzo dużą wydajnością w dużym obciążeniu przy bardzo niskim spalaniu obroty znajmonowe tego silnika czyli obroty gdzie mamy najwyższy moment obrotowy to zaledwie 1400 obrotów a pojemność skokowa tego silnika to 24 litry 24 litry Litry, czyli e, przymierzając do średniego samochodu osobowego no 20 razy więcej skąd te 900 koni musi się brać ale czy rzeczywiście te 900 koni no znajduje e, zastosowanie przecież no, sieczkarnie samojezdne są prawie o połowę mniejszymi silnikami napędzane Firma Johnny obserwuje na rynku wzrost zainteresowania maszynami z największego przedziału mocy. Największe podmioty, największe gospodarstwa i najwięksi usługodawcy żądają tego typu maszyn, ponieważ dzięki tym maszynom możemy pracować bardzo wydajnie i bardzo ekonomicznie. Jedynym ograniczeniem dla wydajności tej maszyny jest logistyka, która współpracuje z maszyną. Mam na myśli tutaj kwestie odwozu sieczki od maszyny, jak również zagospodarowania tej sieczki na silosie. No, klientami, którzy są docelowym targetem dla John Deere'a, jeżeli chodzi o tę grupę maszyn, to są duże firmy usługowe, biogazownie, e, które mają bardzo duże silosy, gdzie mogą w krótkim czasie przyjąć bardzo dużo o, sieczki i sprawnie ją e, ugnieść. E, tylko przy takich założeniach e, używa, użytkowanie takiej maszyny e, ma ekonomiczne e, uzasadnienie. Gospodarstwa mniejsze Gospodarstwa rodzinne, nawet kilkusetka hektarowe, jednak nie powinny Interesować się serią 900 Którą z serii, który z modeli By Pan polecił na takie duże Gospodarstwo rodzinne Polska jest bardzo zróżnicowanym krajem, więc w każdym regionie Polski te gospodarstwa rodzinne, duże czy średnie to jest pojęcie względne. Na wschodniej ścianie duże gospodarstwa, no to już załóżmy 200 hektarowe. Gospodarstwo jest gospodarstwem dużym. Na zachodniej części Polski 200 hektarowe gospodarstwo to jest gospodarstwo średnie. Ale jeżeli chodzi o tego typu gospodarstwa, optymalnym, optymalną ofertą, jeżeli chodzi o ofertę czyli w zakresie sieczkarni jest, są modele 8200 bądź 8300 w zależności od tego z, jaką, z jakim przyrządem żniwnym klient chce pracować jeżeli mamy klienta, któremu wystarczy współpraca sieczkarni z kemperem z przyrządem żniwnym sześciorzędowym, to zdecydowanie model 8200 jest optymalnym wyborem w takiej konfiguracji z tym przyrządem żniwnym jesteśmy w stanie nawet 130 ton mokrej masy osiągać na godzinę co w warunkach polskich jest bardzo dobrym wynikiem przy tym założeniu, Logistyka może stanowić ograniczenie również, jeżeli chodzi o wydajność sieczkarni. Jeżeli mamy do czynienia z troszkę większym gospodarstwem lub firmą typowo usługową, która chce więcej hektarów zbierać, tutaj optymalnym rozwiązaniem, i to się potwierdza w wynikach naszych sprzedaży, 8300 to jest maszyna, która współpracuje z ośmiorzędowym, Przyrządem żniwnym i tutaj mamy do czynienia już z 13,5 litrowym silnikiem. Jest to maszyna, która ma bardzo duży potencjał do wydajnej pracy i to najbardziej popularna maszyna spośród sprzedawanych przez nas w Polsce.